Witam w konglomeracie podcastowym. Zapraszam na podcast. Kłania się Maciej Parowski. To co najroczniej jest jasni znajdziesz na micropolitan.blogspot.com. Wita Witam w nawiedzonym na podcaście. Jest sobota, 9 września 2017 roku. Słuchacie właśnie 150, jaka okrągła liczba, nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. I witam się z Wami w drodze na kapitularz 2017. Jestem już jakieś, ja wiem, nie wiem, z 400 metrów od budynku, w którym się odbywa. I cóż, cieszę się bardzo z tego powodu. Przed chwilą dzwoniłem do kumpla, do Chyla. by dowiedzieć się czy już jest, już tam jest, czeka po akredytację. Ja też zaraz będę na miejscu i zaczynamy zabawę. Zaczynamy zabawę, zaczynamy relację, zarówno audio, jak i zdjęciową, bo teraz już wiecie, bo słuchajcie tego po czasie. Będę wrzucał różne fotki na Insta, w sumie jeszcze nie wiem co konkretnie, bo nigdy jeszcze niczego tak nie, rel nie relacjonowałem. Ale no mam nadzieję, że jakoś się uda oddać chociaż odrobinę atmosferę całej imprezy. I że te trzy dni będą naprawdę udane. Znaczy, mam nadzieję, myślę, że będą no. Raczej mało rzeczy może się popsuć. Pogoda troszkę się psuje, bo odrobinę kropi. Ale no cóż, dopóki nie leje to jest spoko. Zatem i tak chyba cały, no nie no nie cały, ale prawie cały konwent poza pokazami odbywa się w budynku. Więc nawet gdyby lało no to ogólnie impreza. Zepsuć się nie zepsuje. Myślę, że wszystko będzie ok. Na co dzisiaj czekam? Hmm. W sumie to na dzisiaj nie mam konkretnych planów. Nie chcę zostawać na noc, żeby jutro być w pełni sił i jutro móc zostać na maratonie nocnym, jeżeli się uda, jeżeli będą miejsca. Zobaczę, jak to wszystko funkcjonuje za chwilę. I tyle w sumie, a dzisiaj może zostanę właśnie w sali kinowej, coś bym sobie obejrzał z innymi ludźmi, może pochodzę gdzieś z chylem, może spotkam się z Eli i troszkę pogadamy, może jeszcze z kimś innym, bo wiecie jak to jest na konwentach, ile osób się poznaje. Niektórych nawet się nie kojarzy potem z imionem, ale się widzi i od razu cześć, cześć, co tam u Ciebie? I można przegadać godzinę, dwie? Zobaczymy, jestem otwarty na to, co przyniesie kapitularz. Do usłyszenia za chwilę, gdy będę już w środku. Hej! Witam się z Wami drugiego dnia kapitularza 2017. Nie jestem tutaj sam. Jestem z Elin. Cześć. Cześć. I cóż, no podsumujmy ten pierwszy dzień, piątek. Mamy teraz sobotę, 11 rano. Tutaj od godziny już plotkujemy o horrorze. Ale co się wydarzyło wczoraj? Jak w ogóle oceniasz tutaj początek festiwalu? Nie, pogodę w Łodzi, budynek nowy, nową lokalizację, organizację, wszystko. Na jakich punktach programu byłaś? Jak minął Ci piątek? jest spędziłam trochę czasu właśnie w bloku horroru, gdzie wczoraj e, dominowały wampiry. Odbyły e, się aż dwie perekcje, chociaż tak naprawdę to połączyły się w jedną e, na temat e, ewolucji filmowego wampira. O tym może zaraz. A tak poza tym, no to myślę, że nowa miejscówka jest dobra. oczywiście jest dużo miejsca i na sleep room, i, i na wszystkie punkty programu. Są fajne aule duże. To e, no też dzięki temu mogą się odbyć w nocne maratony e, horroru. Też jest no na pewno nie dopisuje nam pogoda, ponieważ pada, wczoraj w ogóle była burza w nocy, no i niestety chyba to już się nie zmieni, bo nie, nie wygląda na to, żeby miało być cieplej, co to na pewno na minus. Tak, pogoda. W ogóle jak się spotkaliśmy wczoraj na starcie kapitularza, to ja powiedziałem, że nie jest tak źle, bo czekaj na oberwanie chmury. Nie wtedy będziemy narzekać. I jak wychodziłem z konwentu po 22 wczoraj, to jak zaczęło lać, to wróciłem no, z butów mogłem wodę wyciskać, ze spodni zresztą też no wykrakałem. Nie no, fatalnie było. Po prostu gdybym nie miał parasolki, to jeszcze jakbym miał książkę na przykład w torbie, to bym się pochlastał chyba. Albo bym tutaj, nie wiem, spał. <grym> po prostu w kącie czekając na poprawę pogody. Średnio to wyszło, no ale w budynku tego nie czuć szczęście. Budynek rzeczywiście, budynek mojego wydziału filologicznego. Też cieszę się, że ta współpraca została nawiązana, bo wcześniej planowano współpracę z innymi wydziałami. Na szczęście nie wyszło. Tutaj też Slipa miało nie być, a ostatecznie jest. Slip wystarczająco duży, nie? Starcza miejsca dla wszystkich? Tak, chociaż dzisiaj, wiadomo, przyjedzie więcej osób, niż było wczoraj. Ja myślę, że spokojnie wystarczy miejsca. Niestety wcześniej była mowa o tym, że ma być bardzo daleko, z, chyba dwa i półki są, więc byłam tak przerażona, ale na szczęście jest, jest dobrze, jest w tym samym budynku, jest dużo miejsca, więc nie ma co a organizacja przestrzeni w budynku, to gdzie są sale prelekcyjne, gdzie są, nie wiem, wystawcy, gdzie są slipy? Wszystko jest ok, Da się zorientować? Jak myślisz? Tak, w porządku. chodzi na pewno jest ten minus, że jak w tej pierwszej szkole gdzie odbyła się kapitularz, no to tam ludzie byli oczywiście blisko siebie, obok siebie, a tutaj no to trochę się to wszystko tak rozchodzi, bo jest dużo pięter, dużo miejsca i dużo przestrzeni, tak jakoś ludzie, aż tak ludzi nie widać jak w tej pierwszej szkole. No rzeczywiście. Znaczy, no teraz też jest sobota rano, ale też tak pustawo to wszystko wygląda wokół nas. Też mało ludzi wczoraj było. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie lepiej, ale wczoraj oczywiście się wypisali. No, no dobry, a teraz sam program. Jak Ci się podobały te wczorajsze punkty programu, które zaliczyłaś? Czego oczekujesz od dnia dzisiejszego? Jakie masz plany? Ja dzisiaj prowadzę aż trzy punkty, a oprócz tego no, mam nadzieję, że się wybiorę na, na coś ciekawego. Wczoraj niestety właśnie nie dość, że były problemy z tą organizacją prowadzący. Miał opóźnienie autokarowe, więc przyjechał później. Jak zaczął późno, to potem prowadził... No, wszystko się przesunęło, ktoś tam znowu nie przyjechał. Potem się dwa punkty właśnie o wampirach w ogóle połączyły, więc też było trochę zamieszania z tym. A na sam wieczór miał być punkt o rekinach, filmowych rekinach, ale w ogóle chyba to się nie odbyło. Ja tam byłam przez pierwszych 20 minut w sali i, i nic się nie działo, więc nie wiem. Ja byłem też z Tobą na wampirach, no, rzeczywiście były te obsuwy no, niezależne w sumie bo od nikogo, no bo po prostu problemy z autokarem i z dojazdem, potem tak nie do końca było wiadomo co i jak, bo miała być prelekcja o fotografii postmortem, zapowiadała się ciekawie, ale w końcu chyba też prelegentka nie dotarła i nie wiem czy poinformowała czy nie, bo jakoś tak wszyscy <śmiech> wydawali się być niedoinformowani ostatecznie. Prelekcja taka typowa po prostu. Tak? Właśnie tak jak ja się śmiałem w tej mojej zajawce, nie? że odmurnała przez hercoga po kopole, no to kopoli nie było, ale tak właśnie przechodziliśmy przez te fazy Była, do zmierzchu. Ja na zdjęciu. A, no, no, po, no, nie na No w sumie rzeczywiście, by tak. Nie dużo zdjęć, ale dużo znaczy, Właśnie to był taki problem, że gdyby on miał półtorej godziny tak jak miał mieć, czy nawet dwie miał godziny, to myślę, że on by mówił o wielu rzeczach, ale jako, że już sam nie wiedział ile on ma czasu w ogóle, myślał, że ma albo 20 minut, albo może 30 to naprawdę to musiał się sprężać i no nawet o i to mógł tylko wspomnieć jednym zdaniem, że w ogóle istniało coś takiego, a gdyby miał czas na tym, to byłaby jakaś dyskusja, prawda? Więc no to nie było zbyt fajne, ale nie wiemy, co działo się potem. Nie wiemy, bo wyszliśmy, ale w ogóle w sali tak było trochę osób w sumie, biorąc pod uwagę fakt, że ogólnie budynek był prawie pusty. To troszkę osób przyszło, tylko że nie wiemy, czy to nie było osoby z przypadku, bo próbowaliśmy tam zagaić jakąś dyskusję tam zapytać o coś, żeby wywiązała się po prostu taka spontaniczna rozmowa. Jakiś panel stworzyć w ten sposób, ale tak większość osób patrzyła na nas, tam uśmiechała się, ale tak niczego nie widziała, nie czytała, tak śmiesznie było, no ale okay, to minęło i potem my się go zeszliśmy, bo wy skoczyliście z nadigu na Star Warsy, już wtedy? Yy, tak, na konkursy stagwarsowe i potem do Setry kalamury. Uh -huh, a ja poszedłem w sumie też na Star Wars. <grych> ja poszedłem za poleceniem Rafała Sicińskiego, Sika naszego, na spotkanie z Dawidem Gryzą, i najpierw Dawid opowiadał o plakatach filmowych z Gany i tak nie wiedziałem, co to może być no wiecie, to, to nie brzmi jakoś fascynująco ale było przez naprawdę te plakaty to jest jakiś kosmos od strony, od każdej strony no po prostu estetyka tamtejszych twórców plakatu to jest coś, czego no, umysł zachodnioeuropejski czy wschodnioeuropejski nie pojmie nie obejmie tego a potem jeszcze oglądaliśmy Tureckie Gwiezdne Wojny i tak jakoś wyszło, że po tych plakatach z ludzie z auli wyszli, bo też mieliśmy małe zamieszanie. Mieliśmy być w sali kinowej, której zdjęcie wrzuciłem na Instagrama, ale tam był jakiś problem z podłączeniem sprzętu komputerowego, więc ta sala była pusta, nie było żadnej informacji. Ja też wcześniej chciałem mieć na te plakaty, w końcu trochę się spóźniłem. Tam w tej sali nikogo nie było. Potem się okazało, że jedna osoba była odpowiedzialna za kilka bloków programowych no i po prostu już też nie ogarniała, bo tutaj musiała pilnować jednego bloku w dużej auli pilnować ludzi, prelegentów. Tu miała właśnie drugi blok, który się popsuł, w sensie technicznie, jeszcze jakiś tam trzeci na głowie. Był trochę chaos i w końcu ja sam jak ustaliłem, gdzie coś się rozgrywa, to napisałem długopisem na kartkach, że ten program, to w tej auli, tutaj znowu to. Też były małe błędy w informatorze festiwalowym. No trochę tego tutaj było, takich usterek też organizacyjnych. Przecież warto zaznaczyć, że w tym roku zmienili się organizatorzy. Ja nie wiem, czy to też dla wielu osób, które tutaj dzisiaj działają, dzisiaj, wczoraj, jutro będą działać, to nie jest pierwsze tego typu doświadczenie. Zwłaszcza, nie wiem, opiekunowie bloków być może naprawdę po raz pierwszy robią to, co tutaj im zlecono, bo do mnie też się odezwano w tej sprawie i też bym to robił po raz pierwszy w tym roku, gdybym się y, zgodził tutaj. Więc no też można przymknąć oko na wiele rzeczy. W każdym razie byłem na tych Gwiezdnych Wojnach i się okazało, że wszyscy wyszli, zostałem sam z organizatorem punktu, ale dzięki temu mogłem po prostu podejść do niego i pogadać i przegadaliśmy cały film. Znaczy dopytywałem o samą produkcję, dopytywałem też o jego działalność, bo to jest twórca festiwalu imprez Kocham Dziwne Kino więc y, też było całkiem miło, sympatycznie i być może też usłyszycie Dawida w podcastach, u nas w Nawiedzonym, czy w konglomeracie podcastowym, bo już wstępnie tak rozmawialiśmy, że może by się kiedyś udało nam umówić na nagranie zresztą z Elin też się powinniśmy umówić, bo już wieki minęły. Co ty na to? jestem. Okej, okay. mamy to na taśmie. Znaczy na taśmie, na karcie w sumie w pamięci, ale na jedno wychodzi. Dobra, a jak tam plany na dzisiaj? Bo w ogóle wczoraj po tych Star Warsach i Star Treku wolne, tak? Luzik, odpoczynek, czy laut? Yy, tak, ja bardzo bardzo na wczoraj, więc już nie, nie, nie szłam na żadne festiwale, znaczy na żadne e, filmy. No tak, bo były te dwa maratony, ja też w końcu nie dotarłem, bo stwierdziłem, że jak coś, to dzisiaj na to pójdę, chociaż jeszcze nie wiem, bo zapisałem się też na larpa go wieczorem, będę musiał podjąć decyzję, mam kilka godzin teraz na decyzję. A jak tam plany na dzisiaj? No właśnie niedługo mam swój konkurs, tradycyjnie już na kapitularzu, konkurs wiedzy o kinie Grozy w tym roku będzie piąta edycja później prowadzę też e, prelekcje e, o ofiarze i morderstwie w Kororze oraz e, prelekcje o technologii w horrorze a oprócz tego no to w sumie wieczorem myślę, że zajrzę na jeden z tych maratonów, dzisiaj już postaram się dotrzeć i zobaczymy co jeszcze będzie ciekawego, na pewno na coś jeszcze wpadnę ale to tak na spontanie, tak niczego nie planuję, żadnych punktów konkretnych, że muszę tam być, ach zobaczymy jak widzę okej, okay. ja sobie wypisałem niby wszystko, w ogóle logistyka i szymas to, to dwa skrajnie różne zjawiska, bo Elin ma konkurs od 12 a ja dzisiaj wstałem o 6 rano Szybko zmontowałem podcast, ogarnąłem nam Instagrama na Konglo i mówię, dobra, pakuję książki, bo chcę podejść do Maćka Parowskiego, chociaż jego prelekcje pokrywają się po części właśnie z prelekcjami Elin, po części z innymi tam eventami, które sobie wypisałem. Nie wiem, jak to jeszcze ogarnę, no ale będę kombinował, spakowałem książki i mówię, lecę. Tylko, że miałem małą upsówę i mówię, no kurczę, no nie zdążę na dziesiątą. Na dziesiątą. Byłem przekonany, że konkurs jest od dziesiątej, że Maciek Pagowski jest tutaj od dziesiątej, więc zadzwoniłem po taksówkę. Dowiedziałem się, że dojedzie za 15-20 minut. Mówię, nie, no to sam sobie dojdę na postój taksówek. Pobiegłem na postój taksówek obładowany książkami. Był pusty, więc pobiegłem na drugi postój taksówek obładowany książkami. Też był pusty. Pobiegłem na przystanek. Mówię, nie, no nie zdążę, ale zobaczyłem taksówkę nadjeżdżającą, wsiadłem, dojechałem, zapłaciłem 30 złotych. I dojeżdżając pod wydział zobaczyłem, jak Elin z nadiego wraca sobie radośnie z zakupów, niczym się nie przejmując. I sobie myślę, ale jak to? Przecież powinna być w sali horroru i prowadzić konkurs. Co tu jest grane? Odwołali konkurs, a ja pędzę na złamanie karku. I wysiadam z taksówki. Facet na mnie patrzy jak na wariata, bo zamiast do wejścia do budynku, to ja biegnę w drugą stronę. No i po chwili się dowiedziałem, że konkurs jest od dwunastej. I Parowski też. <laughs> Brawo ja. Konwenty. Stres. nagłówka. Tak, ale no przynajmniej zdążę na konkurs. Do Maćka mam nadzieję też podejdę po autografy. Mam też kilka innych punktów. Filmowe Monstra, Doktor Izdebskiej. Nie wiem, może o nieśmiertelności w horrorze posłucham. Może o tym horrorze w Star Warsach, tylko to też mi się pokrywa niestety. Myślałem też, żeby nie podejść na jeden z filmów z tego dziwnego kina. I jeszcze SICH przyjeżdża dzisiaj do Łodzi, też się chciał ze mną spotkać. Zobaczymy, jest multum opcji, coś trzeba będzie wybrać. I po wszystkim damy wam znać jak było. Dzięki na razie, Elin. Dzięki. I do usłyszenia za jakiś czas. Do usłyszenia. Hej. Hej. Tej pani jakby takim trochę przybliżyć może. poznał pani. To tak lostów. Nie. Spokojnie, na scenę Naznaczony? Nie. nie. A to jest. A, a Blisko, a, ta. Mm -hmm. ta scena, jak tam zjeżdża sobie No zobaczmy teraz, jak tutaj pójdzie. to pójdzie. No to cały czas jest. <laughs> a ja to Panie to ekspercie. Ale ty się złościłe zrobiliście od wczoraj. <laughs> no, <słucham>. Kto zaczął? <laughs> Kto nie chciał iść na tureckiego Gwiezdne wojny? <laughs> Jakie pytanie? <laughs> Trudne pytanie, 22 jest? Uuuu... No powinno być. Do 30. No to A, no, Do 30. No. Ale 22. Jest... Jaki film uznawany za pierwszy A. film pan footage? Uuuu... Auć. A Za pierwszy? Hannibal Holocaust. Tak. Hannibal Holocaust, boże Hannibal Holocaust. Za dwa, za dwa. A tak, czy też? No nie, to ja nie mogę być gorszy. To startujemy. Witam się z Wami ponownie po krótkiej przerwie. Mamy sobotę, godzinę 16.25 mniej więcej. Postanowiłem zrobić sobie krótką przerwę pierwszą Dobrze. dzisiaj, bo byłem w końcu na kilku prelekcjach pod rząd praktycznie. Ale o tym więcej za chwilę, bo najpierw <gryw> powitam mojego gościa. Cześć, witam. Jestem tutaj chylu, którego znacie z relacji z poprzednich konwentów w Łodzi. Chylu, z którym się znam już ładnych parę lat i z którym się razem umówiliśmy na kapitularz przez ostatni też czas, a zobaczyliśmy się dopiero dzisiaj, dosłownie, nie wiem, 10 minut no temu, może 15. Bo byliśmy w dwóch różnych zupełnie blokach i tak jakoś się cały czas mijaliśmy. No to może opowiedz, jak twoje wrażenia pierwsze, to znaczy, wiesz, po przyjeździe wczoraj, co tutaj czułeś, jak oceniasz nową lokalizację, warunki pogodowe i klimat w Łodzi, atmosferę konwentu. No i co robiłeś przez te dwa dni? Właściwie znaczy, no dobę powiedzmy taką zagarową, ale dwa dni konwentu. No to po przyjeździe na miejsce jak zwykle akredytacja i tak dalej, ale po prostu miejscówka w tym roku jest genialna. Wszystko jest tak super ulokowane. Na jednym piętrze macie wszystkie prelekcje, wszystkie sale prelekcji, nie trzeba latać po piętrach, nie trzeba szukać praktycznie niczego. Wszystko jest super oznaczone. Na dole wszystkie, wszyscy wystawcy, także też nie, nie trzeba, tak jak w zeszłym roku trzeba było przechodzić praktycznie z budynku do budynku, co było dosyć uciążliwe niestety. W tym roku jest to super załatwione, lokalizacja moim zdaniem mogłaby już zostać na stałe. Byłaby idealna. I jeszcze nie wiem, czy o tym mówiliśmy wcześniej sale są przystosowane po prostu do takich realiów, w sensie do prelekcji, wykładów, paneli, bo przecież jest to Wydział Filologiczny, nie ma tutaj, nie wiem, sal laboratoryjnych czy innych, tylko są takie sale właśnie na, nie wiem, 30, 20, no 30 tak. osób i większe też aule, gdzie można spokojnie poprowadzić takie typowe punkty no programu. Dokładnie, to jest, wszystkie sale są stosowane w ogóle do zajęć dydaktycznych, więc wszystkie te potrzeby na prowadzenie prelekcji innych atrakcji jest spełnione w 100%. Mhm. A no, wczoraj z atrakcji z takich co byłem to tylko na panelu Poznajmy się na bloku anime i mangi. No to tam się grupka ludzi zebrała, zmieniliśmy tak się zainteresowaniami co kto robi i tak dalej, tak żeby się poznać, tak się wkręcić trochę w klimat konwentu. Ja właśnie myślałem, że coś takiego będzie w każdym bloku, a to po prostu był punkt programu, nie konkretnie ja w, w programu, bloku wschodnim. Tak, tak. No i akurat padło na, na blok wschodni. Ale nie, spoko. Było bardzo fajnie. Ja, wiadomo, ludzie się powtarzają jak ty roku, roku, tak? te same twarze się spotyka, <śmany> samych ludzi. Potem z kolegą jeszcze zeszliśmy na konkurs wiedzy o Japonii, ale niestety daliśmy ciężką plamę. Jak się okazało, nasza wiedza została sprawdzona i to bardzo mocno. I... Za mało gąciarza. Dokładnie, za mało gąciarza. Ja właśnie Muszę nadrabiam nadrobić. daily vlogi. Muszę wiesz. nadrobić, niestety się okazało. Tak, no, moja wiedza została sprowadzona na ziemię, i wychodzi na to, że nic nie umiem. <grafię> Ale w zeszłym roku się poprawię. No a dzisiaj, praktycznie, to do... trochę późno przejechałem, bo ci około 11.00 no to od razu uderzyłem na konkurs openingi openingowo endingowy czy znaczy późno, no 10 jest program chyba. No tak, ale ja od 11 dopiero już uderzyłem, tak, a znaczy, endingi, endingi, openingi, endingi były o 11. No to od razu uderzyłem, ale udziału nie brałem, tylko orientacyjnie sobie siedziałem, ale nawet orientacyjnie stwierdziłem, że i tak nic nie umiem. Ja jestem zacofany chyba z Parę lat do tyłu, także też muszę ciężko nadrabiać, a co ostatnio ciężko przychodzi. Tyle na rzeczy, do roboty, że ciężko się zabrać do A wy narzekaliście, ty i nie wiem kto jeszcze, czy Marcin, czy Tomek, na realizację tych konkursów? Jak to w tym roku wyglądało? Oba nie, konkursy nie, w porządku? Nie, w tym roku właśnie okej. Okay. Akurat prowadzący nie, nie... Może też dużo nie było uczestników, tak? A prowadzący właśnie... Nie, nie faworyzował jakiejś grupki osób, tak jak to czasami się zdarzało też, albo nie wymagał, żeby te odpowiedzi były bardzo dokładne. Jeżeli powiedziałeś serię, to z jakiej serii jest dany utwór, no to dawał punkt, tak? Nie było tak, że trzeba było jeszcze powiedzieć na przykład wykonawcy i na tytuł piosenki. To było opcjonalne, tak? To jak wiedziałeś, no to bonusowe jakieś tam pół punktu za każdą odpowiedź było, tak? Okej, okay, i co po się? Teraz, z, z jakieś 10 minut temu skończył się panel o aktualnym letnim sezonie anime, no to tam poznałem trochę nowych tytułów, takich wartych obejrzenia i niewartych obejrzenia. Ale i tak oprócz tego, co tutaj się dowiedziałem, dużo serii jest przede mną, które parę lat do tyłu zaniedbanych, niestety przez brak czasu i różne inne sprawy na głowie. Ale cały czas sobie obiecuję, że wrócę do tego i oj, nadal mi nie wychodzi. Może tym razem? Ja tak sobie podwację. robię z choreogami, książkami, filmami, grami i wiesz, wiesz, ja, jak to idzie. Wiem. Książek mam tyle że. a gier to już w ogóle do przejścia, nie wiem kiedy ja to zrobię wszystko, a jeszcze inne rzeczy na głowie, ale kiedyś się w końcu czas, to zabrę. No dobra, czy jeszcze napierka, coś jeszcze odwiedziłeś By... czy potem sobie spacagowałeś po tego zwiedzałeś targi wystawców? Nie, zobaczyłem coś ciekawego, ewentualnie do kupienia od wystawców, no jeszcze tutaj planuję konkurs wiedzy o Heroes of Mind and Magic. Yy, około godziny 18, potem na zakończenie panel o anime dla zaawansowanych, żeby coś może jeszcze, jakieś tytuły nieznane wpadły do głowy w ramach obejrzenia, a potem tu już ja będę zawijał. Na dzień dzisiejszy, no jutro, wiadomo, od rana od 10 zaczynamy, to też tak naprawdę do 14 posiedzę. Mhm. Nie pamiętam co tam dokładnie było w planach, ale... A jak właśnie z wystawcami? Znalazłeś coś dla siebie? Bo tutaj warto zaznaczyć, że na kapitularzu to nie są wielcy gracze, powiedzmy, tutaj w tym roku. To są raczej y, ludzie specjalizujący się w jakimś rzemiośle, ewentualnie, nie wiem, jakieś y, wlepki, te takie przypinki robione na miejscu, y, gotowe podkładki, kubeczki, takie gadżety, raczej natury, nie wiem, no powiedzmy jakieś takie materialne rzeczy. Przedmioty. Nie, nie wiem, książki, gry, komiksy. No nie, nie no tutaj to jest ciężko a propos takie rzeczy, Ci gry, gry książki. Ale co coś... się w ogóle wpadło w oko? No chyba jedna wystawa, jeden wystawca chyba miał takim jakimś małą, mały stolik z gramy jakimiś planszowymi i tak dalej, a tak to, to za bardzo się to w oczy nie wrzucało bardziej właśnie, to tak jak mówiłeś, gadżety z typu z anime, z manga, jakieś kubki, przypinki, zakładki do książek, takie bajerek, albo jakieś handmade. Takie gadżety, a tak to, to naprawdę, no ciężko coś Takich większych wystawców z książkami, z grami, no to tu ciężko szukać mm -hmm. Ale to problem od lat niestety jest No bo właśnie nie idziemy jeszcze w kierunku targów, nie na kapitularzu nie, Raczej nie. to tak coś tam, żeby można było na pamiątku zgarnąć, to się... ale W tym roku chyba łódkiego Portugier nie ma No nie ma, nie ma właśnie, właśnie to chyba pierwszy kapitularz, że nie ma łódkiego Portugiery. A jak temu był? Bo w końcu... Miał. a nie, rzeczywiście tak mieli, bo mieli właśnie tam, w tym drugim budynku tak, swoje stoisko. No ja też przeszedłem się po tych wszystkich tutaj wystawcach, choćby po to, żeby zrobić relację na Instagrama dla Was, drodzy słuchacze. Widzicie, jak to się człowiek poświęca, po prostu przyjeżdża i mediuje, mediuje. Tu relacja zdjęciowa, tutaj, nagrania. Nie, ale na serio, przeszedłem po każdym stanowisku obejrzałem wszystkie przedmioty, żeby znaleźć jakieś też ładne rzeczy i coś tam dla Was sfotografować. I to, co mi się najbardziej spodobało, to zakładki do książek. Są takie e, zakładki z jakiegoś metalu. E, taki jeden bardziej brązowawy, jak może nie mieć... No zresztą widzicie to na zdjęciach tam chyba. Nie, Wy widzicie te srebrne, tak? To jest ładne. Jest dużo wzorów, bardzo dużo, tylko że... Ja już kupiłem takie zakładki na Pyrykonie nie w tym roku, tylko w ubiegłym. Wtedy było mniej wzorów w prawdzie, ale no, mam już takie w domu i też kupiłem wtedy na prezenty, no, więc po prostu teraz ich nie kupuję, bo po co drugi raz, ale no, coś takiego mi wpadło w oko. Wydałeś w ogóle coś tutaj kasę jeszcze? Nie, nie. Chcę koszulkę kupić w ogóle, bo ciągle zapominam. No tak. Koszulka na pamiątkę, musi być. musi być. Tak to roku. To co, to teraz negdziemy dalej. Lecimy no na kolejne na, ale punkty. jak zwykle. Musi być. Dobra, to dzięki, Helu. Dzięki, wielkie. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Hej. A ja. Czy No proszę. Spróbuj przebić. A ser, to masz, więc. co? No. Krótki bonus, jeszcze. usiedliśmy sobie na ławeczce z boku, by szybko. Zrealizować to nagranie do Was. A nasz znajomy stanął przy stoisku Riptile Expo. Stoisku, gdzie mamy no żywe. Znaczy żywe. No to tak, żywe zwierzęta, tak? To tak. jest taka edukacyjna wystawa edu egzotycznych zwierząt. Y są, znaczy, ja widziałem tylko węże. Może są jeszcze jakieś inne ja stworzenia? widziałem kraba i chyba jaszczurkę taką większą. Ale to wczoraj. Okay. Dzisiaj nie wiem, Dzisiaj chyba są tylko węże. I właśnie nasz kolega chodzi cały czas z wężami. Tak, jest bardzo zafascynowany. Chyba, jak go nie będą pilnować, co z nim zwieje. Tak, i jego znajomi zresztą też te... Znaczy te węże wyglądają ładnie, ale szczerze, mówiąc, jak ja je zobaczyłem, ale... to wiesz, fajnie przez szybkę, ale jak już mi nimi ale machają. Milu, ale są fajne, w dotyku tak wiem szczerze, bo... Ja nie wiem, jeszcze nie dotknąłem. Okazało to spróbuj... się, że. Nie nie, wiem bardzo może... przyjemne uczucie. Właśnie nie wiem, może nie mam fobii, ale jakoś tak. Jak ten Masz opór. się jest blisko, mnie. <ślesz> tak, właśnie. Masz ten opór, czujesz dystans. To nie jest to samo, co w zoo w tej Nie, Nie, nie. Cie... Ale fajna atrakcja, ciekawa, jeszcze na konwencie e, czegoś e, takiego nie widziałem. To pierwszy raz właśnie u nas się trafiło. Do tej pory na kapitularzu takie rzeczy się nie zdarzały, ale no nie, no fajnie, fajne, fajne, ciekawe. Może, może będzie się rozrastać też. zobaczymy Oferta, no. Dobra, to ja teraz lecę może przełamywać moje Jezus magia to też jest wąż? Tak, to też jest wąż i <śmiech> to jest większy wąż. Jest właśnie się nie wie. Gościa z takim naprawdę z bydlaki bydlakiem <śmiech> na sobie grobachnym jak jak? Taki wąż strażacki, o, nie, nie. nawet grubości, nawet może grubszy. No nic, dobra, idę się przełamywać, do usłyszenia Dzień. później, hej. Na razie. Dobra, to tym razem spróbujmy obrazek łatwy numer 23. Okej, okay. obrazek łatwy, 23. O mój Boże, sleepwalkers, tak. Dziękuję. A -a. No Jezus, ja jak byłam małym dzieckiem, <śmiech> wtedy się tego bałam, ale miałam wtedy 5 lat. Witamy po dłuższej przerwie. Witamy, bo jest ze mną Melin, Cześć. Cześć. Jest niedziela, godzina już prawie 13. Ale wróćmy do soboty, bo ja wczoraj też nie mówiłem do końca o tym, co robiłem, bo właśnie zaczęliśmy sobotę wspólnie. Najpierw plotami o horrorze przez dwie godziny, a potem twoim konkursem. No i jak jako prelegent jesteś zadowolona czy niezadowolona z przebiegu punktu? Myślę, że poszło całkiem fajnie, chociaż nie było zbyt wiele osób, ale no, jeśli chodzi o konkursy o horrorze, to na ogół tak jest, że przychodzi 5-6 osób, czasami przyjdzie trochę więcej, wtedy trzeba nawet robić eliminację, ale tak naprawdę no, to z tłumów się nie spodziewałam. A jako nasze wiedzę gości, bo w sumie do no, tablicy była masa minusów, ja chyba miałem trzy plusy, czy znaczy trzy poprawne odpowiedzi na nie wiem ile tam, dziewięć czy coś, tylko ja wygrałem cały czas trudną pulę, tak, z trudnej puli pytania. E, znaczy no, była jedna osoba, która nie wiedziała nic i chyba nie miała ani jednego punktu na sam koniec, więc odpadła jako pierwsza. Eee, no ale oprócz tego, no w sumie to, co się spodziewałam po odziach z komentu, tak. tak. Nie brali, e, op, oprócz Ciebie i Nadielu to nikt nie brał ciężkich pytań, w ogóle ciężkich obrazków to nikt nie wziął, chyba tylko jeden obrazek został wzięty, więc będę miała na przyszły rok wykorzystane. <tak> no to w sumie plus dla Ciebie. <tak>, no, tak, nie muszę przygotowywać. <tak> mhm. I potem, ja zostałem w bloku horroru, byłem na dwóch prelekcjach takich bardziej naukowych prowadzonych przez doktor Głowczanin o literaturze gotyckiej, o początkach gotyku w literaturze i na prelekcji doktor Izdebskiej o monstrach. No i forma moim zdaniem, no spoko, tak fajnie, że w ogóle taki, taka forma bardziej wykładowa, uniwersytecka wchodzi na konwenty, bo to pokazuje, tworzy jakąś tam inną jakość, tylko że szczerze mówiąc, no, dla No i rozkręca tylko tak szczerze mówiąc to no, dla mnie to nie było nic ciekawego szczególnie, bo większość tej wiedzy była baza, albo znowu takie detale, jak tam wszystkie wydania, jakieś książki no to znowu też bez przesady no ale to jest fajnie, że to się pojawia i myślę, że dla osób, które tak są bardziej świeże, jeżeli chodzi o temat właśnie grozy historii, literatury, etc to, to mogło być bardzo ciekawe, więc ogólnie propsuję, a ty wtedy zniknęłaś i jak wyglądała twoja sobota? No, ja spędziłam trochę czasu na bloku Staros, więc wtedy był chyba konkurs obrazkowy, więc no nie byłam, nie było mnie w blogu horrorów. Ale ja osobiście szczerzą średnio, mi się osobiście średnio podoba takie połączenie właśnie, że przychodzą, że konwentu z uniwersytetem, że przychodzą wykładowcy, uniwersyteccy, dlatego że to jest oczywiście fajne, ale przykład jak mają swój własny blok, np. Na popularno naukowy, to wtedy okej, okay. ale kiedy no, ktoś tak łączy z tymi takimi przeciętnymi prelekcjami, to osobiście mi się to średnio podoba, no tak. czy znaczy właśnie wczoraj poruszono ten wątek i się okazało, że organizatorzy ustalili kto, gdzie będzie mówił. W sensie, że właśnie, bo nawet nie wiem, czy jest blok popularnonaukowy, czy naukowy. Jest, jest Aha, no tak. No, ale tutaj prowadzący powiedzieli wprost, że mówię w tym bloku, bo tak mi kazali organizatorzy. No właśnie, wiesz, mam wrażenie, że po prostu nie mieli już kogo Wziąć jakby na, preleg na prelegentów, więc po prostu zgłosili się do Uniwersytetu tutaj i poprosili o przygotowanie takiej kolekcji. No też możliwe, no dobra, czyli właśnie ominęłaś to świadomie i co dalej? Potem była twoja pielekcja, na którą w sumie przyszło też trochę osób i było całkiem spoko, tak, i atmosfera i, i piękna, A potem? Y Później, szczerze mówiąc, też miałam krótką przerwę, nie było mnie na żadnych projekcjach. ale o 18.00 była znowu z kolei moja projekcja, kolejna w technologiach na którą z jakiegoś powodu przybyły tylko dwie osoby. <grych> nie wiem, rozmawiałam z różnymi ludźmi i okazuje się, że podobno w wielu salach były tylko po dwie, trzy osoby, więc... Która to była godzina? To była 18.00, 18.00, tak, 18. No właśnie, bo ja wyszedłem z bloku horroru w momencie, gdy wpili tam Kazek Czmarek, Grzywacz, Michał Gacek, oni mieli dwugodzinny panel o nieśmiertelności, ale już byłem zmęczony, chciałem po prostu wyjść, zjeść coś, tylko, że wtedy, wtedy właśnie nagrywałem wstawkę z Michałem, z Krakiem, z Krylem, którą słyszeliście przed chwilą i wtedy też zacząłem się bawić wężami tutaj na tym Riptile Expo przełamałem się, tak wziąłem na ręce węże chyba zbożowe nie było tak strasznie jak myślałem no i tak, że ja się bałem samego węża co tego, że nie miałem pojęcia jak się zachowa jak się go złapie, w sensie w ogóle czy będzie miękki, twardy czy piętki, czy nie czy będzie próbował uciekać, czy co, żebym go też nie złamał nie wiem, nie ścisnął za mocno ale się okazało, że nie taki wąż straszny jak go na zdjęciach malują tutaj i było całkiem spokojne, że nie zjadłem w końcu nic. A potem było spotkanie z Maciejem Parowskim. Ja się jagałem przede wszystkim na to spotkanie, jeżeli chodzi o ten konwent. Poleciałem tam i tak mówię, kurczę, ostatnio zagapiłem się, w ogóle już nie zjem nic, tak lecę, bo tam pewnie miejsc nie będzie. No na spotkanie z Maćkiem Parowskim w auli Uniwersytetu. Jest sześć osób, w tym Andrzej Pilipiuk i mój kumpel, który przyszedł, bo miał wolną godzinę, więc że pójdzie ze mną zobaczyć, co i jak. Rozumiecie? Cztery osoby przeszły świadomie na Maćka Parowskiego, chyba. Tragedia po prostu, jakaś patologia straszna, byłem przerażony. No ale co? No, spotkanie było super, bardzo się cieszę, że tam byłem. Jeszcze było zabawnie, bo ja przyniosłem wszystkie książki Parowskiego, które miałem w domu. I właśnie była premiera Małpana Boga 3 tutaj na konwencie, książka w druku na żądanie, więc też nawet o tym nie wiedziałem i pytałem z rana, czy można ją kupić. Powiedzieli mi, że za kapieliki tylko za warutę konwentową. Ona się okazała, że po osoba była niedoinformowana, bo ona tu była na sprzedaż normalnie, na górze w sklepiku konwentowym. I gdy się dowiedziałem o tym <grym> na prelekcji, to mówię, przepraszam, to ja za chwilę wrócę, pobiegłem, od razu zgarnęłem mój egzemplarz, wróciłem i gdy Maciek Pagowski mówi o swoich wcześniejszych publikacjach, to znaczy tak powiedział, że wcześniej wydałem to, to i to, to ja w tym momencie wyciągałem z torby. ludzie z sali byli oczywiście w szoku ale była śmieszna, miła atmosfera właśnie Maciek się pytał, czy czas fantastyki to ja kupiłem, czy moje rodzice nie? i też ja, się, ja wtedy wrzucałem zdjęcie na Instagram więc w ogóle wiesz, tutaj emocje nie, tutaj już radość, tutaj wrzucam to zdjęcie i nagle słyszę, młody młody, ale to twój tata kupił, prawda? słyszysz mnie? Co, gdzie? nie, ja patrząc na, na, na, na, na, na zawartość tej sali liczba nas zainteresowała z takim spojrzeniem na fantastykę, nawet tak. Nie jest taka wielka, jest coś, co się tym interesuje zawodowo Jest młody, kto będzie miał ojca, tak? Czy się interesował fantastyczny, słuchaj, co jest fantastyczny, to był Ale o tyle cię kupił, nie? Mnie Ile ty masz? Dwadzieścia osiem Ta książka się okazała... Nie? No ale to nie kupiłem na premierze, <śmiech> ale... <śmiech> o okay. nie, chodzi nie. to, że wolno ludzi czytać o womiach, słuchać, niż o, o tym Bożurach dla no, tak, przepraszam ten miód tak. Zawsze jest to o tym, jak się zmieniła. <śmiech> jak wyglądały spotkania Jak Birkiem, jak wyglądały z Ale nie, naprawdę, super spotkanie, masa anegdotek, ciekawostek. Bo w końcu Maciek przecież zna całe nasze środowisko popularne, fantastyczne, polskie, no z pierwszej ręki. I jeszcze po spotkaniu, ja miałem iść na ten pokaz czarnej lalki z piekła-rożem rodem. Ale zostałem jeszcze z Maćkiem, zrobiliśmy zresztą krótkie nagranie, które może puszczę Wam w tym momencie. Witam ponownie po krótkiej przerwie. Jest ze mną kolejny gość, tym razem jednak gość z najwyższej półki, naprawdę najwyższej. Jest ze mną Maciej Parowski. Witam serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy. Wszystkich słuchaczy. I... Ja nie powiem, co ja mam Ale Witam. nie, nie, nie, na razie to, to, to nie to. to, to nie intro i nie wiem, w końcu byliśmy na ty dwa lata temu, ale tak mi głupio teraz no ja po prostu. też nie jestem na ty, z tym przyszedłem szybko z jego kolegą już nie, bo to się jakoś tak dobrze, więc Maćku jak się czujesz w Łodzi? Jak oceniasz kapitularz? to twoja druga wizyta tutaj, bo byłeś jeszcze właśnie dwa lata temu z ja tu byłem 35 lat temu no tak, to też jak cię tutaj podoba? Jak oceniasz Łódź od strony właśnie fantastycznej konwentowej, fandomowej Dobrze oceniam, ale prawda jest taka, że widzę swoje miejsce w szyku i widzę, że ludzie z mojej formacji, to, co oni mają do opowiedzenia, to, co ich interesuje, już nie jest na pierwszym planie tego, co interesuje młodych fanów. Bo ja jestem fantastyka trochę starego typu, fantastyka socjologiczna, fantastyka alternatywna, fantastyka religijna, a tutaj ludzie są zainteresowani tak etnograficznie, mitologią, mitami przedchrześcijańskimi. Mnie interesują ich takie trochę horrorystyczne e, zabiegi z ludzkim ciałem, jak, jakiego do, do, dokonywali mumijni, To są bardzo ciekawe sprawy, troszeczkę odległe Ja tutaj e, coś tam mówię i mam jakąś swoją wierną publiczność, ale widzę, że znacznie liczniejszą publiczność mają te inne wątki. Ja się temu przyglądam i ja się tego uczę. To znaczy, ja to nie przychodzę powiedzieć swojej uciec, tylko się przyglądam, co w trawie piszczy i nawet jeśli się z tym nie zgadzam, albo to mnie interesuje, to ja chcę to wiedzieć, bo mi to jest potrzebne wtedy, kiedy piszę o książkach, kiedy piszę o filmach, kiedy piszę w ogóle o, o kulturze. Trzeba wiedzieć, co ludzie robią, co wybierają, choćby po to, żeby się z nimi pospierać, żeby z tego coś wynikało. Także to jest dla mnie lekcja. Ja nie jest tak, że przyjeżdżam, udzielam lekcji i wyjeżdżam, tylko sam przyjeżdżam się czegoś podłuczyć, siadam w ławkach i patrzę, co się dzieje na katedrze. I Czy nie o tym jest właśnie Twoja nowa książka, którą zresztą mam tutaj przy sobie? Kukułka na koniu turańskim, o tym właśnie zderzeniu różnych światów, o tym jak to było kiedyś, jak to wygląda teraz? Kukułka na koniu krańskim jest wynikiem takiej obserwacji 35-letniej. I nie taką bezpośrednią relacją, dzisiaj obejrzałem, dzisiaj piszę, dzisiaj się spierałem, dzisiaj piszę. Tylko spojrzeniem z perspektywy gościa, który ma 70 lat, funkcjonuje w ruchu 35, czyli połowy. I z perspektywy czasu różne zjawiska, które niektóre się wyczerpały, niektóre trwają, niektóre mają apogeum za sobą, temu wszystkiemu się przygląda. To jest zorganizowane już trochę inaczej. To nie jest, mówię, to nie jest, to nie jest raport z bitwy, to są wspomnienia starego generała o, o, o długiej wojnie. I stąd ten podtytuł, tak? Bo to są Małpy Pana Boga, trzy retrospekcje. Retrospekcje, tak. tak, tak. To ciekawe spojrzenie. Człowiek woli być młody niż stary, ale... Młody takiej książki by nie napisał. Tak, Kukułka na koniu trojańskim. Małpy Pana Boga trzy retrospekcje. Ja już mam mój egzemplarz. Mam nadzieję, że Wy też się zaopatrzycie, słuchacze. Polecamy serdecznie. Dziękuję Ci, Maćku, serdecznie. Dziękuję. Mam nadzieję, że się spotkam jeszcze nie raz. Do następnego razu. Jak Bóg pozwolił. <laughs> tak? Dobrze słyszeliście, Maciek Parowski w nawiedzonym podcaście i konglomeracie podcastowym. Potem jeszcze właśnie autografy, pogadaliśmy chwilę i poleciałem w końcu do Dawida Gryzy. Wchodzę na ten seans, już myślę, że będzie końcówka, a tu się okazało, że nawet nie wystartowali, bo był tylko jeden chłopak, który też przed później tam dopytywał trochę o kocham dziwne kino. No ale tak mówię, no słuchajcie, jak jesteśmy we trójkę, jak już przyjechałeś, Dawid, tak, z tym filmem, jeszcze lektora dograliście celowo, no to obejrzyjmy, no i obejrzeliśmy. Potem jeszcze we dwójkę już tylko oglądaliśmy Barona Grozy. Rozumiecie, cała sala kinowa tylko dla mnie i prowadzącego, który zrobił tam krótki też wstęp, ekspercki. I jeszcze potem się okazało, że plik z lektorem nie działa, ale osoba, która nagrywała lektora, była na miejscu, akurat weszła do sali prawie w tym samym momencie, minutę po tym, jak walczyliśmy z plikiem i stwierdziła, słuchajcie, ja mam tekst w plecaku, ja wam to mogę czytać na żywo. Więc miałem pokaz, w ogóle absurdalnego kina niedostępnego w Polsce, z poprzedzony eksperckim wstępem i jeszcze z lektorem na żywo, tylko dla mnie. Kapitularz 2017. Niezapomniane wrażenie. Ale to mnie już tak wymęczyło, to do 22. to chwało, że ja już potem powoli zacząłem kończyć konwent, a ty... Ja byłam trochę na konkursie Multiversum, które odbyło się w dużej auli, ale powiem Wam, że też bardzo mało publiczności było na miejscu. W konkursie Multiversum miały brać udział przedstawiciele różnych fandomów, więc miał być Star Wars, gra o Tron, Supernatural, Harry Potter i Malgowcy, ale Supernatural i Mangowcy w ogóle się nie pojawili, więc ich drużyny nie brały udziału. No reszta grała, ale no, publiczność nie była duża ogólnie, mam wrażenie, że nie było jakichś większych emocji na na tym konkursie. No a potem wstąpiłam, na, stwierdziłam, że no, jeżeli już kapitularz robi właśnie projekcje horrorów, no to głupiem by było, gdybym nie przyszła chociaż na jeden film, więc wybrałam się na White Zombie, którego akat jeszcze nie miałam wcześniej przyjemności oglądać. No nie wiem, no, potem już nie zostałam, bo ogólnie następny film, chyba Revolt of the Zombies, był w tragicznej jakości i to i względem e, obrazu i dźwięku, więc nie da, ile dało się zrozumieć, a nie było żadnych napisów, nawet angielskich, więc stwierdziłam, że już sobie odpuszczę ten film i tak naprawdę no, to na tym się skończył mój lecz. A jak było z sekwencją? Dużo osób przyszło? W ogóle krok, ktokolwiek przyszedł? Nawet no, Zombie tak, e, los, nie wiem, z sześć osób i to cały film się dzieli, więc było nieźle. To podobno tak samo było dzień wcześniej na Zombie Express, było tak od 5 do 10 osób, tak najpierw trochę więcej, ostatecznie chyba około piątki, szóstki, może siódemki zostało i wczoraj jeszcze był seans, ten pierwszy też, co robimy w Ukryciu i tam też było tak do tych 10 osób, myślę, co najmniej, więc te pierwsze seansy chyba jakoś tam się sprawdziły, a kolejne już niekoniecznie. Tak, bo w sumie wieczorem można chce się obejrzeć, tak o tej 21, co nie, a później ludzie albo idą coś grać, jakieś planszówki, albo w ogóle już kończy mi się dzień, już są zmęczeni, więc pójdzie tak, no trochę jednak za późno jak dla mnie, bo na przykład te najpóźniejsze filmy, to nie wiem, czy zaczynały się, o pierwszej, o drugiej? No, no to... od dziesiątej do północy, od północy do drugiej, od drugiej do czwartej, od czwartej do szóstej teoretycznie, bo one są trochę krótsze, tak, ale no to tam nie wiem. to trwały po godzinę z, z minutami, no, więc... A były wstępy? Ktoś jeszcze robił jakiś... Wprowadzenie? Nie, nie było żadnych wstępów, nie. No tak, no ale tak jak, no to po półtorej godziny mniej więcej na sens, tak zanim go się, się przełączy, może jakaś przerwa, no to tak 6 godzin, no to do czwartej na ranem, tak. No, szkoło tego, tak. Ogólnie też były problemy techniczne na początku, film dźwięk nie działał, trzeba było szukać innego laptopa. Ogólnie film miał zacząć się o 21, ale tak naprawdę zaczął się o 22.15, więc... Znaczy nie, bo właśnie są... To było przesunięcie, tak... E, w, w programie jest 21, tak. ale wszędzie indziej w materiałach jest, że 22 są filmy niby. No właśnie. Znaczy właśnie wszędzie poza programem. Tak, a właśnie każdy kryształt z programu, więc... No. Dobra, a jak tam dzisiaj oceniasz ten ostatni dzień? już tak spokojnie, jak to bywa często w niedzielę. Już nie ma jakichś większych atrakcji. Byliśmy wspólnie na prelekcji o historii horroru tak naprawdę, o jakimś przedstawieniu najważniejszych filmów ga z gatunku. Tak, ja o tym mówiłem w tym moim takim wprowadzeniu, ta no, moja festiwalowa jesień, festiwalowy wrzesień, ten podcast. Tam wspominałem o prelekcji od klasyków do remake'ów i powiedziałem, że ten tytuł jest taki dziwny, bo sugeruje, że kiedyś były same filmy, te, które teraz uważamy za klasyki. A potem już same remakey. no oczywiście tak nie było, ale ta prelekcja. W ogóle ten tytuł jest dziwny, bo tak naprawdę to był właśnie przegląd, dosłownie przegląd, tam krok po kroku, na zasadzie, nie wiem, Nosferatu Murnała, tak, Freak Show, Egzorcysta, aż do, nie wiem, domów w Głębi Lasu, Babaduka po prostu tam kilka takich, znaczy część tych naprawdę ważnych filmów, część trochę tak bardziej subiektywnie wybrana. Dla osoby, która nie siedzi w horrorze, to pewnie spoko, tak, bo sobie tam ktoś nawet notował nie, jakieś tytuły, podgatunki, ktoś nie wiedział czym jest zialo, no to się dowiedział tutaj może. Z tym, że Chociaż... na przykładzie suspiri, więc myślę, że to nie był dobry, udany przykład. <laughs> Ale właśnie wróci do domu, doczyta i może akurat. Tak, no. Ale dla nas, no to tak, no siedzieliśmy sobie, no wyszłam w połowie, bo miałam inny punkt akurat, który mnie interesował, ale no, co to dużo mówić, Przegląd najważniejszych horrorów, czyli wyliczanka w stylu o, zobaczcie, to jest Masakra, zobaczcie, co tam, Egzorcysta, Omen i tak dalej, no. No właśnie, ja się zastanawiam w kontekście tej prelekcji, gdzie jest złoty środek? Bo z jednej strony jak zrobisz prelekcję taką ekspercką z jakiegoś wąskiego tematu, to nikt na nią nie przyjdzie, bo większość osób się nie będzie znała albo będzie stwierdzi, że właśnie może będzie zbyt tak, zaawansowany poziom analizy jakiegoś tekstu, filmu, gry, nieważne. Jeżeli zrobisz taką ogólną wyliczankę, no to dla osób zainteresowanych na to będzie nuda. Ja pamiętam, że miałem jakieś prelekcję o Pile, taką też no bardzo fachową, tak w ogóle przeanalizowałem wszystko, co tam się to Tak samo o Death i w sumie też przychodzili ludzie, którzy no nie ogarniali tematu. I znowu dla nich to mogło być trochę niezrozumiałe, tak mogli nadążać. A streszczanie wszystkiego no to też jest bez sensu potem, tak? Na przykład, nie wiem, całego devnouta, czy całej piły, czy wyjaśnianie każdego twistu, o którym chciałem coś powiedzieć. No, no ciężko jest, myślę, złapać ten Złoty Środek, ale jednak troszkę bardziej eksperckie tematy na, na zasadzie wąskie, tak? Właśnie. Nie historia całego horroru, czy no, ta historia wampirów ok, tylko nie dwa razy z rzędu może, ale właśnie, nie wiem, jakiś konkretny wątek, tak, nie wiem, horrory komediowe tylko, czy właśnie tylko slashery, czy tylko fan myślę, że to się jednak najlepiej sprawdza, bo to jest jeszcze na tyle ogólne, że osoby takie zupełnie z zewnątrz, świeżaczki, mogą przyjść, się dobrze bawić, a osoby, które siedzą dalej w gatunku mocniej, no to też raczej wszystkich fan footage nie obejrzeli, wszystkich strasherów nie obejrzeli, czegoś się mogą dowiedzieć, o czymś podyskutować. Yy, zgadzam się, chociaż mam wrażenie, że ta u yy, którą zrobiliśmy dzisiaj, ona ma sens, o ile się ją nazwie odpowiednio, czyli powie się wprost. Przegląd najważniejszych horrorów wszechczasów, tak? I wtedy oczywiście ktoś nie ogląda w ogóle horrorów, może przyjść się dowiedzieć. A tutaj w zasadzie ten tytuł nam wskazywał, jeszcze opis, wskazywał na to, że może się czegoś dowiemy, prawda? Czegoś, czego nie wymieniliśmy. No, a tak naprawdę no, to, to było wymienienie tych filmów i krótki opis, ale bez spoilerowania o czym są. Mm -hmm. No, W sumie też racja, opisy, tytuły, ważna rzecz. Tak. Dobra, czyli mieliśmy na tej prelekcji, i potem już wolne, nie? Tak, tak naprawdę. Tak, już się powoli zwijają. Część wystawców, już około 12,00, zaczęła składać swoje stanowiska. Sklepik ten taki konwentowy też już zubożał dość mocno. W ogóle jest zabawna, czy zabawna, dziwna, dziwna sytuacja. Się okazało, że. Dostałem od Elin w jej konkursie za drugie miejsce fałszywe kapiejki w Alutę Konwentową. Tak się dowiedziałem, bo wy widzieliście ją na Instagramie na tych zdjęciach. Nie? Tam jest taki skomplikowany czarny wzór z jakimś tam srebrnym czymś. I z boku jest taka psówka zwyczajna. No i u mnie ta psówka była nienadrukowana. U, u mnie ta psówka była nienadrukowana. Boże, co się tutaj dzieje? Pędziłem się, dziwne rzeczy, ale tego nie da się oddać w audio niestety, więc no, wyobraźcie sobie po prostu coś. Ja w każdym razie no, dowiedziałem się, że podrobiłem kamiejki, <grywki> tylko żeby się skopiować tak skomplikowany wzór ten po lewej, a nie skopiować słówki, która jest po prostu tam czarną, no, czarnym tam wzorkiem, takim już prostym. no To było absurdalne, ale udało się wymienić tak. Tylko szkoda, że właśnie nagrody już są dosyć ubogie, są książki, których nikt nie chce po prostu. No ale cóż, no, takie są realia sklepików konwentowych, wiadomo. to My już powoli kończymy. Jak byś podsumowała tak krótko, w sensie największe plusy, czy największe minusy i czy właśnie za rok znowu byś chciała tu wpaść? Znaczy myślę, że na pewno chciałabym wpaść, ponieważ kaptularz to jest jedyny konwent w Polsce, który w ogóle ma blok horroru, tak? Oni kilka lat temu nas wkurzyli, bo chcieli ten blok w ogóle zlikwidować, ale na szczęście poradzą do głowy i naprawdę trzeba im przyznać, że oni zajmują się horrorem, no bo jest cały blok, który, no, Mówiliśmy, no jakby nie jest może idealny, ale rzeczywiście zaczyna się w piątek o 16.00, kończy się w niedzielę. Chociaż dzisiaj już te dwa ostatnie punkty to nie są takie stricte horrorowe, są opost apo w ogóle. No ale powiedzmy rzeczywiście jest blok horror Oprócz tego w tym roku e, jakby ikonami kapitularza miały być no klasyczne postacie z Uniwersala, tak? Czyli Dracula, Frankenstein i naleczona Frankensteina. E, więc no to jest na pewno fajne, trzeba to jakby docenić. Żeby... Te magatony. Tak, te, o właśnie te maratony, że, że w ogóle szczególnie, bardzo fajnie, że postarali się o prawa do Train To Busan i e, What We Do in the, in the Shadows. Ojej, dobrze mówię, już tak, się tak, mylę. Tak, tak. tak, co robimy w ukryciu, no właśnie. Fajnie, że się postarali o te tytuły, bo to są bardzo dobre filmy. I jeśli ktoś jeszcze ich nie widział, a na pewno dużo osób na konwencie ich nie oglądało, no bo jeżeli się nie siedzi w horrorze, to się nie zna tego. To naprawdę fajnie, że ktoś mógł w ogóle poznać, poznać te filmy i no, zobaczyć coś fajnego. No ale nawet te klasyki, no, no jak ktoś jeszcze nie oglądał, mógł sobie nadrobić, tak jak ja nie oglądał Cadwite Zombie więc akurat miałam okazję sobie nadrobić ten seans i no myślę, że to naprawdę fajna inicjatywa, to trzeba im przyznać naprawdę. Ale oprócz tego niestety jest mniej osób niż w ubiegłych latach, mimo że wcześniej budynek był mniejszy, ta pierwsza szkoła konwentowa, to było więcej ludzi, natomiast teraz ja nie wiem, od czego to zależy, czy to jest kwestia tego, że we wrześniu już są inne konwenty, czy to jest kwestia tego, że oni zmienili termin, bo wcześniej było, jak mówiłeś, pod koniec, koniec września. września, teraz jest na samym początku, czy to jest kwestia pogody, czy to jest kwestia tego, że rok temu no, trochę ludzi narzekali jednak na kapitularz, na tą zmianę e, lokacji, lokacji tak w zeszłym roku. W my też na to narzekaliśmy rok temu, no ale w każdym razie wyszło tak, że ludzi jest naprawdę mniej i to widać. Właśnie z mojej perspektywy mm, ogólnie konwent dalej spoko i ja chętnie też tutaj przyjdę, ale te dwa największe minusy to fakt, że pomimo tego, iż wszystkie nasze te zarzuty z sprzed roku zostały wyeliminowane. No bo narzekaliśmy na miejscówkę. Nowa miejscówka jest super organizacyjnie, tak przystosowana, salki są lepsze, sprzęt jest lepszy, rozmieszczenie wszystkiego jest dużo lepsze. Narzekaliśmy na przykład na to, że rok, to, to był głównie twój zarzut, no ale też się zgodziłem, taki bardzo literacki, ograniczony tematycznie. W tym roku, nawet jeżeli, ja mówię, że mnie to wszystko nie przekonuje, tak, no to mnie konkretnie, ale jakbym był tutaj jakby to był mój pierwszy konwent, to był zachwycony, bo było wszystko. I wampiry, i właśnie ten przegląd horrorów, i był diabeł, i była literatura, i były komiksy, gier komputerowych nie było. Ale to dlatego, że osoby, które robiły w ubiegłych latach ten blok, teraz chyba nie uczestniczą w imprezie. Po prostu i no, nie da się też czasami zastąpić całej ekipy, która coś tam organizuje. Więc o grach było jakoś mało tych związanych z horrorem. Ale cała reszta była, była spoko, tak? Goście... Też w porządku, ale te dwa największe minusy to po pierwsze te różne drobne wpadki organizacyjne. Bo nie było takiej jakiejś wielkiej porażki, ale te wszystkie drobne błędy mogą odstraszyć też ludzi, odstraszyć prelegentów. A najgorsze jest to, że to nie jest też do końca wina tutaj poszczególnych osób, tak żeby móc powiedzieć, że o tutaj nie wiem, Marek, Krzysio i Agnieszka zawalili. Bo właśnie tak jak wspominałem wczoraj, czy przedwczoraj już nie wiem, że... Ktoś ma na głowie trzy bloki czy coś i w jednym się psuje coś technicznego, w drugim musi się gościem opiekować, w trzecim to już w ogóle no nie dojdzie tam, tak? bo jest po drugiej stronie budynku, może niedaleko, no ale no, tu ma dwie sprawy na głowie. Tak? No i się wszystko tak troszkę rozjeżdża i też duża w tym wina prelegentów, którzy nie dotarli, nie zapowiedzieli tego, że rezygnują. Była masa takich przypadków, mam wrażenie, że ktoś się nie stawił tutaj i że... Opiekun bloku nie miał z nim kontaktu, bo nawet przecież bloku choroba było. Także nie mogę się połączyć, tak, nie odbiera telefonu, coś tam oto ludzie są niepoważni. To jest ich wina. Ale to wszystko to można za rok naprawić. Nie? No bo właśnie ci ludzie, tak jak część pierwszy raz się tym zajmują, to za rok na pewno pewnych błędów nie popełnią. Może też prelegenci będą sensowniejsi. Czyli co, trzeba przyznać kapitalarzowi, że o ile w ubiegłych latach to oni tak trochę nie szanowali tych swoich stałych e, prelegentów. Na przykład, nie, nie wiem, mówię oczywiście ze swojego doświadczenia, dlatego że ja od 2013 roku robiłam, że punkty. Natomiast, nie wiem, dwa lata temu, czy rok temu oni w ogóle nie chcieli, tak naprawdę prawie nic ode mnie. musiał kombinować, żeby przyjęli łaskawie mój konkurs. Natomiast w tym roku sami do mnie napisali. I to naprawdę była fajna rzecz, no bo yy, już nawet nie o, to, nie o tym chodzi, że ja, że ja mogę pogadać i, i opowiedzieć o czymś ciekawym, ale o to też chodzi, że właśnie w ten sposób zapewniają, że przyjedzie osoba, która jest sprawdzona, tak? No od lat przyjeżdża lat. i wiadomo, że będzie, wiadomo, że zrobi i to będzie coś w miarę ciekawego, tak? W miarę do dobrego. No i właśnie nie można się zamykać na stałe osoby cały czas, bo właśnie potem te osoby odejdą z jakiegoś powodu, bo nie wiem, organizacja się rozwiąże, wyjadą, wyprowadzą się czy coś, ale jednak dobrze zdbać o te kontakty, ale myślę, że właśnie to wszystko jest do ogarnięcia. Większym problemem jest to, że było mało ludzi, i no teraz trzeba myślę bardzo mocno pójść w promocję kapitularza, bo jeżeli teraz jest mało ludzi, bo to nie chodzi o to tak jak rok temu, że wszyscy są pod swoją salką i tego nie widać, bo rok temu było trochę tych osób, tylko no nie było ich widać, gdy się siedziało na swoim bloku programowym, tak tutaj no naprawdę jest bardzo mało osób, widać to po slipach, widać to po tym, ile przez główny hol przechodzi, widać to po tym, że... W momencie, gdy ty miałaś prelekcję i poprzedni panel się kończył, tam też było mało osób, na twojej projekcji było mało osób. W tym samym czasie na prelekcji Dawida, na tej projekcji nie było nikogo praktycznie, u Maćka Parowskiego nie było nikogo. No to gdzie są te osoby? Jak blog mangi anime też jest w sumie nieduży w tym roku. Jest bardzo niewielu uczestników i przy takim budynku, przy tylu blokach programowych to troszkę... Cierpi na tym konwencie, bo też prelegenci przyjeżdżają, potem nikt do nich nie przychodzi. Wczoraj właśnie Michał Gacek był akurat dokładnie w tym bloku, gdzie jakoś ludzie się rozmyli. Nie wiem, czy poszli coś zjeść, czy co, akurat wszyscy wtedy ale konwent trochę opustoszał i trochę się boję, że za rok, jak nie będzie mocnej promocji, to ktoś sobie pomyśle, no za rok, rok było, temu było spoko, no ale tam w sumie mało osób, to może pojadę gdzieś indziej czy coś, nie? bo jakby nakręcić tę spiralę po prostu, żeby to się rozniosło jakoś, że jest spoko tak organizacyjnie pod względami budynek jest super, prelegenci są też w większości ok, to za rok może być naprawdę super konwent, ale jak przyjedzie znowu tyle osób, no to no, będzie ok, ale bez tego klimatu, tak? tego wielkiego święta fandomowego. No właśnie, bo jednak jak byliśmy w tej małej szkole, znaczy no małej, dużej tak naprawdę, ale no jednak w szkole, no to to nie, nie było takiego wrażenia, że jest mało osób, no ale myślimy chyba razem, że, że wtedy w ogóle było więcej osób. A no mam... właśnie, wydaje mi się, że nawet liczbowo było więcej tak, w szkole niż, niż, niż teraz. teraz. no też takie ja właśnie mam, odnoszę wrażenie. No i co, co dużo mówić, no szkoda, że jesteśmy tam, ale ten budynek też mi się podoba i jeżeli mamy tu zostać, to no, mam nadzieję, że się ludzie zaczną przyjeżdżać i docenią kapitularz, bo jednak szkoda, żeby jedyna impreza w Polsce, która docenia jakiś sposób, horror miałaby w ogóle przestać istnieć, tak? Mm -hmm. A niestety to może ich spotkać, bo wiemy, jak skończyła awangarda, która celowała wysoko i już od kilku lat się nie odbywa. Nie no, <śmiech> nie, nie głośmy takich wizji apokaliptycznych. No dobra. Nie dajesz już od kilku lat, no. <śmiech> nie no, my za rok przyjedziemy, konwent się odbędzie. <śmiech> tak, tak. I za dwa też, i za trzy. Miejmy nadzieję. No dobra, to dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki. I co? Do zobaczenia najpóźniej za rok. A nie, jeszcze Kopernikon po drodze i Pykon, może i coś tam jeszcze, żeby na pewno już nie jeździć, ale to Kopernikon przynajmniej. No. To co? Do zobaczenia w Togoniu. Do zobaczenia. Hej. Hej. Wprawdzie z Elin się pożegnaliśmy, ale jeszcze spędzę chwilkę na tym konwencie, bo chcielibyśmy uzupełnić relację o kilka detali. Są ze mną chylu, który usłyszałeś się już wczoraj, Siemanko. Siema. Oraz jest ze mną także, właśnie z nami już, Sałata, <laughs> Marcin. Cześć. Cześć. Marcina w sumie jeszcze w nawiedzonym podcaście nie słyszeliście, więc może zaczniemy od niego. Powiedz ja. mi, co ty tutaj robisz w ogóle na tym konwencie? Kim tutaj jesteś? I właśnie, jak spędziłeś te trzy dni i jak ci się wszystko podobało? Ja? Ja jestem tutaj Igorem, czyli de facto pomagam tutaj ludziom, jestem w obsłudze. Spędziłem te trzy dni bardzo miło. Co robiłem? To proste czynności, takie jak przerzucanie rzeczy, przy programach czasem bo Trzeba ludziom dolać trochę wody. Ludzie pytali się czasem o drogę, czasem trzeba było posiedzieć w szatni. Z reguły są to proste i dość nieskomplikowane zajęcia, więc. Dwa pytania. Po pierwsze, nie wiem, czy to planowałeś jakoś wcześniej, że wyszło spontanicznie, czy co? Czy ktoś cię za znajomych zaprosił tutaj? Nie, to, do... by, nie, to był czysty spontan. Okej, okay, a czy mówisz ogólnie bezproblemowo, tak? Nie, nie żadnego szczególnego wysiłku. Ile trwa taki dyżur w ogóle cały? Ja całościowo miałem około 15 godzin. Ludzie czasem sami się zgłaszali w ogóle bez żadnego obowiązku, żeby jeszcze posiedzieć więcej na dyżurach. Mhm, czyli bez przymusu po prostu Bez przymusu. na chill ci, ale dało radę też uczestniczyć troszkę w programie? Byłeś na jakichś prelekcjach, panelach, konkursach, na czymkolwiek, czy nie bardzo? Złapałem bodajże 3 czy 4 prelekcje, wbiłem się na 3 konkursy, też trochę ugrałem. Więc wychodzę z torbą pełną fantów. <głos> Czyli wszystko na plus. Ale na przykład jak się widzieliśmy, nie wiem, przy wystawie RipTail Expo, to tu miałeś wtedy dyżo, czy ty chillowałeś? Bo Jeszcze raz, gdzie? Przy RipTail Expo, przy wężach. Nie, wtedy byłem, miałem swój czas wolny, że tak u Okej, okay, bo tak się zastanawiałem, tutaj na dyżurze, z wężami gramy. E, nie, po prostu, jeżeli widzisz, że jest ktoś pomarańczowy, no to możesz się go spytać o pomoc, tak? To jest po prostu, chodzi o to, żeby było łatwiej nas rozpoznać. I nawet jeżeli ją mam na sobie, to nie znaczy koniecznie, że mam dyżur. Okej. Okay. Mówisz, że wziąłeś udział w tych kilku punktach, troszkę poczulowałeś. przy jednej wystawie, drugiej, trzeciej, no to jak oceniasz cały kapitularz? ogólnie jakieś największe plusy, minusy i druga sprawa, czy za rok też się tutaj byś chętnie zjawił i czy też byś chętnie pomagał, czy jednak już nie? Jeżeli chodzi o pomoc, tak, prawdopodobnie chętnie ludzie byli bardzo w porządku, atmosfera też była ciekawa. Czyli przyjeżdżasz za rok? Przyjeżdżam za rok, no tak wyszło, no co ja zrobię? Zresztą daleko nie mam. A jakieś konkretne plusy, minusy to, to co ci najbardziej w pamięć zapadnie? Węże... Ale to plus czy minus? No, oczywiście, że plus. Jak wąż może być minusem? Naiwne pytanie. Jeżeli chodzi o minusy... Pierwsza noc. Nic się nie da ospać. Czy ogólnie jesteś zadowolony? Wpadasz i będzie? też chętnie do obsługi dołączysz? Okej, okay, a Ty, Chylu, co tam robiłeś po tym, jak się pożegnałeś? W ogóle, Chylu, poświadcz. Czy przełamałem się? Ze zbożowym? Przełamał się, wziął węża, dotykał, miał go na ręku. Spoko, zaraz Dotyka. damy mu większego. <laughs> Ty go nie, straż, bo ucieknie. Tak, zaraz idziemy bawić się tytonami, bo jak ja to za tak. No dobra, czyli co robisz po tym, jak już się przełamałem i się pożegnaliśmy yy. znowu? Matko. A, dobra, już pamiętam. No to następną moją atrakcją wczoraj była y, konkurs. Bro. wiedzę o Heroes of Mind and Magic, gdzie byłem no, również z Marcinem yy, i brałem udział. Udało mi się strzelić trzy punkty, także i tak nie jest źle. Się okazało, że coś wiem. Ja mam drugie miejsce. Chociaż Marcin w lepszy, poznał drugie miejsce, więc no ale no to... Przechrój pytań było od dwójki do siódemki. No, siódemkę tego nie grałem, ale zagram na pewno. Yy, na koniec wczoraj jeszcze była prelekcja o anime dla zaawansowanych. Co nie wiem, wyłapałem chyba może... Z... 5-6 tytułów, takich co nie znałem. W większości to raczej nowe takie produkcje w lat 2010 do teraz, tak. A Właśnie o też to znałem. O tym z Elin rozmawialiśmy. Czyli to była taka prelekcja już bardziej ekspercka dla ludzi zaawansowanych w temacie, czy to był tylko taki tytuł? Tak się prelekcja nazywała, ale no dla mnie to było średnio zaawansowane, bo już musiałbym, nie wiem, być, nie wiem w co. Większość tytułów znałem, także widziałem tak Czyli tutaj... po prostu taki przegląd różnych ciekawych... No tak, no tak, ale większość tytułów należy do tych popularnych, więc... A, tutaj raczej no, nowości, no to wiadomo, że te, te co wychodzą teraz w ostatnich 6-7 latach, no to... Za dużo spoilerów znać, tak? Zdecydowanie no... za dużo spoilerów. No dobra, tam ciepiesz. Okej, okay, a potem coś jeszcze, czy... Nie, wczoraj już po tej prelekcji już do domu spać, wyspać się dzisiaj od rana. Znowu, uderzali, uderzyłem od dziesiąty, był konkurs jedzenia zupek chińskich, więc nie udało mi się wygrać, ale bym blisko. A właśnie, bo ja to widziałem w programie, się zastanawiałem, jak to wygląda, w sensie, czy tam się naprawdę je zupki chińskie, to po pierwsze, a po drugie, nie wiem, czy to chodzi o jedzenie na czas, czy o to, żeby śmiesznie zjeść, czy... Nie, no to chodziło o to, żebyś zjeść na czas i nawet nie, żeby zjeść, nie wiem, zupę jako zupę, czyli wodę, tylko jak miałeś makaron w tej zupie, to musiałeś zjeść go całego. Nie mogło zostać ani nie wiem, ziarenko tego makaronu, bo tak specjalnie go jeszcze organizatorzy pokruszyli, żeby było trudniej. No i oczywiście trzeba było śpajeczkami. Co do najprostszych nie, nie jest, tak? No i nie można było na przykład miski oderwać od stołu, bo zawsze musiała jakąś krawędzią swoją do tej ławki dolegać, tak? Więc to też nie było wcale takie proste. No mnie to zajęło 8 minut chyba 27 sekund, a zwycięzca zrobił to chyba w 5.20? Tak, Azjata. Azjata oczywiście, no, ale no to geny. No, z tym nie wygrasz. O, Także ostatecznie chyba byłem, nie wiem, piąty. Okej, okay, a co po zupkach? Po zupkach był konkurs, eee, screenówki za ale to nie brałem udziału. Ale tak, jako obserwator, no to może nie wiem. 5 może bym trafił na no. no, Ale w porządku tego. bunboxy właśnie? Nie, okej. Okay. Tutaj, no, poprzeczka była dosyć wysoka, tak, no bo or, no, organizator no wyłapywał naprawdę takie czasami ujęcia i kadry, że pff, się można było naprawdę ciężko zastanowić co to jest, bo... Albo pasowała do wielu anime, to też no. był czasem problem. Ale nie, dało się zrobić. Dało się zrobić, naprawdę. Marcin oczywiście tutaj, zwycięzca. To, to w ilu konkursach brałeś udział i ile wygrałeś, albo w ogóle zająłeś miejsce na podium? E, w trzech. I we wszystkich. Aha, to drugi na drugu, bo na digu też był, nie A no, wiem, nie, chyba... Dwa na... razy po drugi był. Dwa razy byłem drugi, e, razy pierwszy raz byłem drugi właśnie na openingach i endingach, drugi raz na Hirosie, no i trzecie, miejsc, trzeci, trzeci raz zająłem pierwsze miejsce na... Na no to jego tak samo bo chyba na pięciu konkursach W tym na jakichś kalamburach, innych cudach Star multiversum i też Chyba wszędzie pierwsze, drugie miejsce no, Konkursowi wyjadacze Też muszę się tak kiedyś przygotować ja za i... rok się przygotuję i w ogóle Wwalę <głosy> systemy Ja sobie tak co roku mówię co No ale z tego nie wychodzi No Marcin właśnie wyciąga torbę pełną Naprawdę fantów, koszulek Ja i... mu współczuję, żeby to do domu dobrze i... Co to jest jakiś... To jest ładne drewniany coś. Aha, i ładne. To podobne do niego akurat. No bez przesady. Tu nie, podobne do ciebie. Boże, co się tu dzieje. Pasz. No dobra. Na oczy są za dostaje. No dobra, czyli co? Widzimy się wszyscy za rok. Dokładnie. Jak najbardziej tak. Okej, okay, to dzięki za rozmowę. Dzięki, Helu. Dzięki. Dzięki, Sabata. Nie ma sprawy. Polecam do zobaczenia. Przyszłość. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej. Po tej wstawce poszliśmy jeszcze na chwilkę na stanowisko Riptile Expo, by zobaczyć na żywo boję dusiciela, pytona tygrysiego i anakondę żółtą. Zainteresowanie było tak duże, że udało nam się dostać tylko anakondę i troszkę, znaczy nie wiem, czy bawiliśmy się nią, to dobre słowo. No wzięliśmy ją sobie na plecy, zobaczyliśmy jak się tam zachowuje. Przy okazji wypytaliśmy twórców wystawy o szczegóły dotyczące hodowli węży, a potem pożegnaliśmy się, opuściliśmy konwent i wygociliśmy do szarej, smutnej rzeczywistości. Tak, niestety. Wszystko co dobre szybko się kończy. I teraz już tak na sam koniec podsumowując raz jeszcze, kapitularz to Świetna fandomowa impreza średniej wielkości. Świetna impreza przede wszystkim dla fanów horroru, ale nie tylko. Mówię o średniej wielkości, bo to taki stan przejściowy między konwentem szkolnym, a tym, co nazywamy współcześnie targami fantastyki, czy festiwalem fantastyki. Tak się odchodzi nie od tej nazwy konwent, jakby to było coś, nie wiem, negatywnego i tak się zmierza w kierunku tych targów, etc., Kapitalarz jest właśnie takiej średniej wielkości, organizacyjnie w tym roku nie wszystko wypaliło, było sporo różnych drobnych usterek, ale prawda jest taka, że wszystkie te potknięcia, myślę, łatwo da się wyeliminować przy kolejnej edycji, a poza tym, wiecie, gdy my to nagrywaliśmy na żywo, to ja to wszystko wymieniałem, tak, no, relacja na żywo, szczera, uczciwa, subiektywna. Lecimy ze wszystkim, ale teraz niecały tydzień po kapitularzu ja już o tych wszystkich ułomnościach nie pamiętam praktycznie. To naprawdę jest teraz bez znaczenia absolutnie i w związku z tym mogę powiedzieć, że jedynym takim poważnym problemem była niewielka frekwencja, dlatego cóż, radzę wam już teraz zarezerwować sobie czas i trochę pieniędzy na wrzesień i zaplanować ten przyjazd do Łodzi, bo no nie wiecie co tracicie. To jest naprawdę fajna imprezka. Z tego roku chyba najlepiej będę wspominał trzy rzeczy. Po pierwsze taki standard, nie? Czyli spotkania ze znajomymi. Starymi i nowymi. Zobaczyłem się jak słyszeliście w tej audycji z Elin, z Nadiru, z Chylem, Sałatą i jeszcze z kilkunastoma osobami, których nie nagrywałem. Ponadto spotkałem Zbyszka, który jest słuchaczem nawiedzanego podcastu. Pozdrawiam, poznałem też Dawida skocham Dziwne Kino i kilka innych osób, w tym oczywiście Maćka Parowskiego. I to chyba Maciek jest tym moim drugim najważniejszym, najprzyjemniejszym wspomnieniem z tego weekendu. Genialny, przesympatyczny człowiek, serio, pod wieloma względami mój autorytet. A trzecią rzeczą... <laughs> trzecią rzeczą, którą zapamiętam tak bardzo, bardzo dobrze są węże. I teraz część z was może się śmiać, może się pukać w głowę, ale no naprawdę węże były genialne. Jeszcze tydzień temu trochę się ich obawiałem. Nie wiedziałem, jak się z nimi obchodzić. Byłem przekonany, że są nieobliczalne, oślizgłe, śliskie, wilgotne, a prawda jest, taka, prawda jest taka, że są cieplusie, milusie i mięciusie. I naprawdę po powrocie z konwentu sprawdzaliśmy ze znajomymi ceny terrariów i gdyby nie fakt, że naprawdę nie mam warunków, naprawdę nie mam tutaj w mieszkaniu takiego miejsca, gdzie mógłbym sobie pochodować węża, to, to bym to zrobił, bo no kurczę, no, węże są spoko, propsuję. jak kiedyś będę miał może inne mieszkanie z tą biblioteczką, to obok biblioteczki jakiś terrarium. Zobaczymy. Te trzy dni były udane. Serdecznie zapraszam was więc na Kolejna edycję kapitularza oraz na relacje z pozostałych imprez, które odwiedzę we wrześniu. Bilety kupione, akredytacje załatwione, nocleg zarezerwowany. W chwili, gdy to nagrywam, wszystko już jest załatwione. Będzie się działo, nie? Ale to za chwilę. A teraz? A teraz tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A, A już za tydzień kolejny na podcast. <śmienic> Ale czekaj, do kapitularza mogę nas nie? Znaczy do kapitularza możemy osobno jeszcze, bo będzie relacja też, bo ja tu w ogóle komedia jestem oficjalnie i też będzie relacja audio. Aha. To możemy też, ale to po prostu, możemy. Na, Napisz mi tylko. <laughs> znaczy nie, to do relacji z kapitularza możemy i mogę w ogóle tak zajmować jeszcze czas i to i męczyć. To po prostu kilka słów na temat tego, jak się tutaj czujemy. Czy... Co pan Pierwszy myśli o Łodzi? Tak, tak? tak to możemy? Ale to jest relacja na żywo. To jest relacja na żywo. Nie da podpuścić się za późno. Chcę coś jeszcze konkretnego dodać. Nie! To już nagrywa. Mogę na śląsku? Nie ma problemu. Dobra, się... witam Witam w konglomeracie podcastowym. Zapraszam na podcast. Ale kto jeszcze musimy być? Witam w konglomeracie podcastowym. Zapraszam na podcast. Kłania się Maciej Parowski. Możemy zrobić jeszcze dubler? Siedem razy jest. <laughs> Najlepiej, tak, bo naprawdę, bo potem ktoś krzyknie w tle i się okaże, że... No tak, siedem. Ile płacicie? <głos> jak zaczniemy zagawiać, to wtedy odpalę dole, naprawdę. A, jak na razie trzy lata robimy, dokładając do interesu. Ale... Witam, że nie dokładajcie do mnie. Witam w konglomeracie podcastowym. Zapraszam no na podcast. Kłania się Maciej Parowski. Przez chwilę myślałem, że nie włączyłem. Przez chwilę myślałem, że nie włączyłem nagrania. Tak też było.